Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła szósta. Robert Grządowski. Dzień dobry. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drosti i Romuald Wojcik. Czy uda się zakończyć konflikt na Bliskim Wschodzie? Dziś kolejna runda rozmów USA i Irana. Polska i Francja mają te same obawy w kwestiach geopolitycznych, mówił premier Tusk po spotkaniu z prezydentem Francji. W szpitalach powiatowych trwa czarny tydzień, pacjenci nie odczują protestu. Jest zielone światło z Iranu na wzdywienie rozmów pokojowych z USA. Do Pakistanu na rozmowy wybiera się amerykański wiceprezydent J.D. Benz. Towarzyszyć mu będą specjalni Besłanice Donalda Trumpa, Steve Witkow i Jared Kushner. Rozmowy rozpoczną się w momencie, w którym wygaśnie porozumienie o zawieszeniu broni. Trump może zgodzić się jednak na jego przedłużenie, jeśli pojawią się oznaki postępu. Biały Dom czekał cały poniedziałek na sygnał z Teheranu, że Iran wyśle swój zespół negocjacyjny do Islamabadu. Według portalu Axios, Irańczycy grali na zwłokę pod presją Gwardii Rewolucyjnej, która nalegała na twardszą linię, czyli żadnych rozmów bez zniesienia amerykańskiej blokady Cieśniny Ormus. Do przyjazdu na negocjacje namawiali Iran pośrednicy, Pakistan, Egipt oraz Turcja. Ostatecznie najwyższy przywódca Iranu dał zielone światło do negocjacji w poniedziałek wieczorem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prezydent Trump zagroził, że jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, amerykańskie wojsko zbombarduje irańskie mosty i elektrownie. To były bardzo obiecujące rozmowy, jeśli chodzi o współpracę militarną czy energetyczną, powiedział premier Donald Tusk po spotkaniu z Emmanuelem Macronem. Prezydent Francji złożył wczoraj wizytę w Gdańsku. Szef rządu podkreślił, że Polska i Francja mają te same obawy w kwestiach geopolitycznych. Dokładnie tak samo odczytujemy potrzebę wzmocnienia suwerenności Europy, naszych państw. Chcemy konsekwentnie wspierać tych wszystkich. Przede wszystkim Ukrainę w oporze przeciwko agresji, dbając o relacje transatlantyckie, a równocześnie obej nie mamy złudzeń co do tego, że świat się zmienił. Emmanuel Macron dodał, że rozmawiano także o współpracy polsko-francuskiej w sprawie elektrowni jądrowych. W kwestiach energetycznych i gospodarczych chcemy razem iść naprzód. Budujemy kompleksowe i zintegrowane partnerstwo w zakresie cywilnej energetyki jądrowej i ogólnie w energetyce. Z zadowoleniem przyjmujemy podpisaną kilka miesięcy temu umowę na dostawę turbin dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. W trakcie spotkania polskiej i francuskiej delegacji podpisano m.in. deklarację w sprawie współpracy w, w obszarze telekomunikacji satelitarnej. Francja jest jednym z liderów w tej dziedzinie. Łóżko poczeka chorobanie. Pod takim hasłem w szpitalach powiatowych w całej Polsce rozpoczął się czarny tydzień. To akcja protestacyjna, która ma zwrócić uwagę na niedofinansowanie systemu. Na szpitalach wywieszono czarne flagi i plakaty informujące o proteście. Monika Gosławska. Widzę, że wychodzi pani ze szpitala, a dzisiaj jest czarny tydzień. Czy wszystko po Sprawnie? Tak, obsługa ok. Tak jest w szpitalu w Opocznie. Jego dyrektorka Magdalena Kaszewska martwi się o przyszłość placówki, krytykuje między innymi wprowadzenie ograniczeń w diagnostyce wysokokosztowej. Zostało wprowadzone zarządzenie, że wszystko co zrealizujemy ponad limit będzie finansowane na poziomie i na przykład gastroskopia 60%, tomograf komputerowy 50%. Magdalena Kaszewska mówi, że szpitala nie stać na dopłacanie do badań wykonywanych ponad limit. W przeciągu miesiąca Mogliśmy zrobić 80 badań tomografem komputerowym. Teraz limit ogranicza nas do 20. Resort tłumaczy, że cały czas diagnozuje wyzwania ochrony zdrowia. Przypomina o odblokowaniu środków europejskich na ten sektor. To 18 miliardów złotych. Wspomina też o pomyśle konsolidacji chętnych placówek medycznych. Monika Gosławska, Trójka Polskie Radio. Według resortu rozmowy z dyrektorami szpitali powiatowych cały czas trwają. W lesie pod Strzelinem na Dolnym Śląsku specjalne sensory na drzewach monitorują warunki w lesie i przesyłają dane przez satelitę. System pozwala śledzić zmiany w przyrodzie, m.in. wpływ klimatu i działalności człowieka. To część międzynarodowego projektu naukowego Politechniki Wrocławskiej. Dobrać drzewa, na których zostały zamontowane sensory pomagali leśnicy. Wojciech Dwojak z nadleśnictwa Henryków mówi, że problemy lasów widać już od dawna. Brak wody, mniejsza odporność, mniejsza odporność, większa śmiertelność tych drzew. No a my, jako leśnicy, cały czas się z tym problemem borykamy. W projekcie bierze udział jeszcze las pod kielcami. Naukowcy chcą, aby w programie reprezentowane były wszystkie rodzaje lasów w Polsce. Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Nie ma ostrzeżeń przed ograniczeniem aktywności na świeżym powietrzu. W tej chwili z odnawialnych źródeł energii pochodzi 15% prądów. W ciągu dnia od 11 do 16 prognozowane są zielone godziny, gdzie większość energii będzie z OZE. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl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 Wróciły poranne przymrozki, ostrzega przed nimi IMGW, a ja ostrzegam, że faktycznie chłodno jest o tej porze, tak tuż, tuż powyżej zera, w zasadzie w całym kraju. Po południu będzie od 6 stopni na Helu i w rejonach podgórskich Karpat do 14 w zachodnio zachodniopomorskiem, na ogół od 9 do 12 i zdecydowanie bardziej niż parasole przydadzą się dziś okulary przeciwsłoneczne, bo popadać może jedynie na krańcach południowych i lokalnie na Śląsku. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas zmienia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 6.06. Dzień dobry. Obama Free i Woke Up This Morning, co zdecydowanie opisuje nasz stan. Mój stan, pana stan, pani stan. Jedziemy na tym samym wózku. Zapraszamy do trójki. Ale ten wózek napędza dziś słoneczna pogoda, więc możemy się rozpędzać. Zdecydowanie witamy, zapraszamy. Karolina Gonet program przygotowała, Maciek Załęcki realizuje audycję, Stanisław Perzyna przy telefonie i ja się nazywam Robert Grządowski. Przybywamy do państwa na falach trójki okrętem pełnym informacji, muzyki i ciekawostek. Od na przykład ciekawostka o imionach. W tym roku akurat zaczynamy sezon huraganów od imienia męskiego, potem będzie żeńskie. Taki już nasz ludzki zwyczaj, że nazywamy, nazywamy ludzi, zwierzęta, pojazdy, pogodę. Także Japończycy na przykład wybrali nowe słowo na fale upałów powyżej 40 stopni Celsjusza. I o tym też powiemy. I to już za kilka minut. Ta zła Bruksela też się dziś pojawi. Wokół słów przewodniczącej Komisji Europejskiej narosło sporo emocji i chyba jeszcze więcej przekłamań. Czy naprawdę Bruksela, planując obniżenie kosztów energii, chce zamknąć nas w domach? Sprawdzamy, co jest faktem, a co fejkiem. A to Piotr Łodej i cykl News albo Fake News, więc złą Brukselę na razie bierzmy w cudzysłów. Będzie przed ósmą tradycyjnie piosenka do wyjaśnienia. Kiedy świat wokół mnie wybucha, jak mogę dalej śpiewać piosenki o miłości? Pytał sam siebie Marvin Gaye. I napisał protest songa. historię tego przeboju opowie oczywiście Kuba Ambrożewski o stałej porze, czyli około 7.50. A około 8.50, skoro dziś wtorek, to Michał Jędrkowiak zajrzy do prasy sprzed dokładnie 100 lat. Przystąpiono do wyboru nowego naczelnika, a tego w planach nie było. I awantura, że jak nowego wybierać, skoro starego nikt nie usunął, ani sam się nie zrzekł. Oburzenie. O, rzeczywiście, awantura. Ojeju, sprzed lat wielu na zakończenie programu. A jeszcze prawie trzy wspólne godziny przed nami, lista obecności na facebookowym profilu Trójki. Proszę się wpisywać w komentarzach pod postem z ramówką. Na zdjęciu jest tam Marta Malinowska, a pod zdjęciem dzień dobry ode mnie. O, i już od pana Kazia z Ostrowa Wielkopolskiego. Witamy! Pani Marta z Lublina, pani Beata z, ze Starachowic, pan Remigiusz pisze, dzień dobry, o trójko ma... O, to tak powiedziałbym patetycznie o poranku. Ostrów Wielkopolski już wymieniałem. Witają się Państwo pod y, postem z ramówką na Facebooku Trójki i tam zapraszam, tam tworzymy listę obecności. Na tej liście obecności za chwilę podpisze się też Michał Strzałkowski, który opowie o Japonii, o sytuacji związanej z trzęsieniem ziemi, zagrożeniem megatrzęsieniem, zagrożeniem także falami tsunami, ale nie tylko, także o językowej ciekawostce. I skoro o językowej ciekawostce to Słuchajmy się z językiem japońskim o poradku. Stay with me, Mayonaka no duo, czyli Miki Matsubara w trójce. Takie kwiatki, a w zasadzie kwitnąca wiśnia, bo przenosimy się do Japonii, a o Japonii opowie Michał Strzałkowski. Dzień dobry Michale. Ła, jakby powiedzieć. Japonczycy. ła, tak jest. No W Dzień Japonii dobry. sytuacja jest poważna w związku z wczorajszym trzęsieniem ziemi. Tak, magnituda 7,7, ,7, więc to nie było błahe trzęsienie Ziemi, choć na Japończykach pewnie to nie robi aż takiego wrażenia, jak być może na mieszkańcach innych części świata. Japończycy się przyzwyczaili do trzęsień Ziemi, w końcu ich kraj leży niemal w całości na pierścieniu ognia, czyli tym, w tym takim pasie pacyficznym szczególnej aktywności sejsmicznej i wulkanicznej. Jak sprawdziłem, nawet półtora tysiąca różnego rodzaju wstrząsów rocznie ma miejsce w Japonii i często nie są to takie ledwo zauważalne wstrząsy, bo co dziesiąty wstrząs o magnitudzie powyżej 6 jaki jest notowany na Ziemi, to właśnie jest notowany w Japonii. Więc 7 i 7 to jest tak, żeby to poczuć. Tam się już mocno bujały żerandole. Tam już nawet podskakiwały samochody. Są takie filmy, można znaleźć na zdjęciach. Tam się już dochodziło do tego, że spadały jakieś rzeczy z półek, ale to jeszcze nie była ta siła, żeby w Japonii się waliły budynki, zresztą budowane właśnie tak, żeby wstrząsy wytrzymać, więc szczęśliwie żadnych ofiar nie było, żadnych z większych zniszczeń też nie było. Japończycy się boją bardziej czego innego, boją się fali tsunami, no bo te trzęsienia to często są pod dnem oceanu. Tym razem to trzęsienie było tak nieco na północ od wschodnich wybrzeży wyspy Hońsiu, tej największej tam, gdzie leży Tokio między innymi. No ale też ta fala tsunami się nie okazała być duża, od 40 do 80 cm. Notowano tej fali prognozy, że to może być nawet około 3 metrów się też na szczęście nie sprawdziły, no ale doszło do ewakuacji wielu ludzi na wszelki wypadek. Pamiętają Japończycy 2011 rok, prawie 16 tysięcy ludzi wtedy w wyniku trzęsienia ziemi i tsunami zginęło. Gorzej, że prawdopodobnie w najbliższych dniach dojdzie do kolejnych wstrząsów być może silniejszych, tak oceniają japońscy sejsmolodzy. I jest dużo obawy, nawet premiera Sanaja taka Ci mówiła, żeby część osób, które się ewakuowały z tych nadbrzeżnych terenów na wszelki wypadek kilka dni, żeby one zostały jeszcze w bezpieczniejszych, czyli wyżej położonych miejscach. No, wtedy w 2011 roku to była magnituda 9, jedno z potężniejszych w ogóle, odkąd notujemy trzęsień ziemi, odnotujemy ich siłę. No, więc jest sporo niepokoju w Japonii, na razie nic się nie stało, ale, ale jest ten pewien niepokój. Natomiast... No, Japończycy to jest kraj, jak słyszymy, przygotowany też na takie wydarzenia bardzo dobrze. Oh. To jest naród przygotowany do tego stopnia i to jest temat, z którym oryginalnie dziś Mieliśmy się spotkać. Mamy jeszcze czas na to, Michale, by powiedzieć o nowym słowie, który zagości w leksykonie języka japońskiego tak, kokusiobi, proszę państwa, Kokusio to jest to słowo. Kokusiobi, tak. I to oznacza e, okrutnie gorący, taki bezlitośnie gorący, brutalnie gorący, no różnie można to słowo koku e, przetłumaczyć, które tutaj jest kluczowe, które jest przymiotnikiem. I to jest słowo, które wybrano w specjalnym plebiscycie, e, które przeprowadzono wiosną, znaczy między lutym a marcem, więc w zasadzie to wiosna jeszcze mamy. I chodzi o to, żeby znaleźć słowo na upały powyżej 40 stopni Celsjusza. Żeby to było takie oficjalne słowo, tak się będzie na przykład w komunikatach. Państwowych czy w telewizji mówiło na to zjawisko, jakim jest temperatura powyżej 40 stopni Celsjusza. Z, ponad 13, z 13 różnych opcji wybrano Kokusiobi, prawie pół miliona ludzi zagłosowało na, te, na, to, na tę nazwę. No, a w Japonii się robi coraz bardziej gorąco. W zeszłym roku było, było 9 dni, kiedy notowano temperaturę powyżej 40 stopni. Maksymalna w mieście Sesaki to było prawie 42 stopnie, 41,8. I to było bardzo, bardzo dużo. O, o wiele powyżej średniej za ostatnie. 128 lat, bo od 1898 roku Japończycy temperatury sobie zapisują. No i trzeba było wybrać jakąś nazwę, uznali Japończycy na takie zjawisko. Wcześniej była nazwana temperaturę powyżej 35 stopni, ale już teraz to właściwie staje się mhm. znak normą w Japonii. Tak, znak, znak czasu, trzeba było wymyślić nową nazwę. A jednocześnie no, być może będziemy musieli wszyscy sobie zacząć wymyślać jakieś tego typu nazwy, bo robi się coraz goręcej. W tym tygodniu pokazano raport Światowej Organizacji Meteorologicznej, czyli takiej organizatowskiej agencji uh -huh. i ten raport pokazał, że rzeczywiście 2025 rok był jednym z absolutnie najgorętszych w ogóle lat w znanej nam hi historii, o czym mówiła prezentując ten raport zastępczyni sekretarz generalnej Światowej Organizacji Meteorologicznej Co. Nasz raport potwierdza, że 2025 rok był w zależności od przyjętej metodologii drugim lub trzecim najgorętszym rokiem, odkąd robimy pomiary. O 1,43 stopnia Celsjusza cieplejszym niż wynosi średnia za okres między 1850 a 1900 rokiem. Pomiędzy 2015 a 2025 rokiem odnotowaliśmy 11 najgorętszych lat w historii pomiarów. W zeszłym roku lodowce mocno się skurczyły, a czapy lodowe, mocno stopniały, a ogrzewające się oceany i topniejąca pokrywa lodowa jeszcze bardziej nakręcają wzrost globalnej temperatury oraz podnoszenie się poziomu mórz stąd pomysły na to, żeby w ogóle falom upałów nadawać imiona, tak jak na przykład tajfunom czy huraganom, no bo to już są takie klęski żywiołowe, już są za sobą nie są za sobą ogromne koszty. Na razie jeszcze Światowa Organizacja Meteorologiczna oficjalnie takich nazw nie przyznaje, natomiast robią to na przykład władze lokalne w niektórych miejscach, w Sevilli. Tam w Hiszpanii po raz pierwszy władze miasta i naukowcy z miejscowego uniwersytetu zaczęli nazywać takie fale upałów, jeśli jest powyżej 40 stopni przez więcej niż dwa albo trzy y, dni, y, to już takie nazwy były y, przyznawane i mieliśmy takie na przykład fale upałów, które się nazywały Ksenia, Wenceslaus albo Vegas. Z tym że, No to są dalej takie lokalne nazwy y, w, nawet nie w całej Hiszpanii, tylko w tym regionie Sewili i okolic, no ale media też lubią takie nazwy, bo ja odnalazłem, że w 2017 mhm. roku po raz pierwszy media użyły y, nazwy dla fali upału też. To trochę być może dla nagłówków wymyśliły. Nie wiem, czy zgadniesz, jak mogła się nazywać pierwsza fala upałów. Nie przypominam nazwana. sobie tego. dnia, nie, nie będę strzelał. Lucyfer, czyli yy, dyrektor tej tak, instytucji, który teoretycznie odmówić. jest najgorszy. Zdecydowanie. Pan dyrektor yy, mógł, tak, tak, zasłużył na pewno na to, yy, na to by nazywać falę upałów, a kokusiobi, dobrze zapamiętałem? Kokusiobi. To jest tak, to kokusjobi. słowo okrutnie gorące. To japońskie słowo oznaczające falę upałów powyżej 40 stopni. Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję. Dziękuję. A może państwo mają jakiś pomysł na polskie słowo, na falę upałów? Powyżej powiedzmy 35 stopni. Dwie dwójki i siedem trójek. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobraża. To nie przypadek, że jesteśmy razem, już teraz wiem, wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz, wszystko trwa.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 50 mg tribenozydu i 20 mg lidokainy chlorowodorku. Jeden czopek zawiera 400 mg tribenozydu i 40 mg lidokainy. Wskazanie, miejscowe leczenie zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów. Podmiot odpowiedzialny Recordati Island Limited. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro. Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę.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 Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na BMW.pl. BMW. Radość Zjazdy. Żegnamy. Reklamy. Jest 6.31. Czas na skrót serwisu Trójki. Romuald Wójcik. Dwie osoby nie żyją, a co najmniej 13 zostało rannych w strzelaninie, do której doszło na piramidzie Księżyca w strefie archeologicznej Teotihuacan w Meksyku. Zginęła turystka z Kanady i napastnik, który popełnił samobójstwo. Mężczyzna wszedł na jedną z konstrukcji piramidy i otworzył ogień do zwiedzających. Wśród rannych są turyści z Kolumbii, Kanady, Rosji, Brazylii i USA w wieku od 6 do 61 lat. Siedem osób trafiło do szpitala z ranami postrzałowymi, inni odnieśli obrażenia w wyniku upadku z wysokości. 250 strażaków walczy z pożarem hali magazynowej w miejscowości Branki pod Grodziskiem Mazowieckim. Ewakuowano 19 osób. Do szpitala trafił jeden ze strażaków. Na miejscu jest strażacka grupa chemiczna, która nie stwierdziła w powietrzu toksyn zagrażających okolicznym mieszkańcom. Na koniec o ostatnim momencie. Ostatnim momencie na powtórki naukę. Do matur już tylko dwa tygodnie. Radio Łódź sprawdzało jak nastroje. Jest to jeden z ważniejszych egzaminów w naszym życiu, więc ciężko się nie stresować. Na początku nie było tak strasznie, ale teraz jak zostały te dwa tygodnie, to już coraz bardziej o tym myślę. Stresuję się rozszerzeniami głównie. Podstawy myślę, że to nie jest nic takiego ciężkiego, że już wszystko opanowałam do takiego stopnia, że mogę na spokojnie napisać. Jest stres bardzo duży. Od początku tak naprawdę myślę, że teraz się trochę nasila też, ale jestem pozytywnej myśli. Matury zaczynają się w poniedziałek, 4 maja do, od egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Pytanie do redaktora prowadzącego. Będę się uczył języka angielskiego. Jaki to czas? Przyszły. Mm, czas najwyższy. A. Czas kolejny, na serwis trójce o siódmej. <głosy> na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Ach, to teraz powtórka z geografii i meteo. Dziś będzie na ogół słonecznie, zdecydowanie bardziej niż parasole. Przydadzą się okulary przeciwsłoneczne. Popadać może jedynie na krańcach południowych i lokalnie na Śląsku, ale z temperaturą. To tak średnio bym powiedział, bo po południu będzie od 6 stopni na Helu i w rejonach podgórskich Karpat do 14 w zachodniopomorskiem. Tam najcieplej na ogół będzie od 9 do 12. A poranek... Brrr. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Za 26 minut siódma Inowrocław słucha i wita. Jest Smolnik, Tobie Szczady i pan Adam. Pani Anna pozdrawia ze słonecznej Bydgoszczy jubilatki, bo w niedzielę Bydgoszcz świętowała 680 urodziny. No to najlepszego. I pan Ryszard w drodze do szpitala do pracy, do szpitala, uspokajam słucha trójki. Lista obecności w tym tygodniu do podpisania w komentarzach pod postem z ramówką. Dzielmy się dobrą energią. Podpowiem to jest ten post ze zdjęciem Marty Malinowskiej. Całej w kwiatach. A teraz Brian Adams. Cały w kwiatach, oczywiście. Kokusiobi to przypomnę nowe, wybrane przez Japończyków słowo, które tam na dalekim wschodzie oznaczać będzie fale upałów powyżej 40 stopni Celsjusza. Kokusiobi, czyli okrutnie gorący, w wolnym tłumaczeniu. A jak po polsku państwo nazwaliby takie zjawisko pogodowe? Nieznośne upały, żeby IMGW mogło skrócić komunikaty. Jedno słowo, nowe słowo. Dziś podobno dzień kreatywności, więc możemy spróbować. 22 i siedem trójek. No bo my ludzie tak mamy, prawda? Kochamy nadawać imiona. Sobie nawzajem, zwierzętom, ale i maszynom, czy zjawiskom. Tej fascynacji i jej przejawom przyjrzał się Kuba Witkowski. Potężna i nieposkromiona. Królowa? Nie, tarcza. Jadwiga Jadwiga dała radę. W ubiegłym tygodniu Jadwidze poświęciliśmy mnóstwo uwagi. Ta bowiem wydrążyła najdłuższy kolejowy tunel w Polsce i przy okazji zainspirowała twórczo ekipę Poranga. A ty drąż, drąż, drąż Jadwigo. Pytanie, skąd się biorą imiona tarcz drążących TBM, bo tym właśnie jest Jadwiga. Okazuje się, że to już taka tradycja. Jedną z najsłynniejszych jest Sisi, która wydrążyła 57-kilometrowy tunel Świętego Gotarda pod Alpami. Ale swoje imiona miały też tarcze drążące warszawskie metro, Elizabetta i Krystyna, Anna i Maria, a także Katarzyna, maszyna kopiąca przeprawę kolejową pod Łodzią. Zazwyczaj imiona te nadają pracownicy firm budujących tunele. Ma to tu też związek z górnictwem i świętą Barbarą. Tyle, że nie tylko tu nadaje się imiona. Spod ziemi zabieram Państwa... W powietrze, a dokładnie w chmury, gdzie tworzą się zjawiska pogodowe. Imiona huraganów nadaje amerykańska służba Meteo i ma w tym swoją metodę. Jeden huragan otrzymuje imię męskie, drugi następny imię żeńskie i tak na przemian. Artur Surowiecki z IMGW. W tym roku akurat zaczynamy sezon huraganów od imienia męskiego, potem będzie żeńskie. Zestawy takich imion są ustalane na kilka lat do przodu. Jeśli pojawi się Jakiś szczególnie niszczycielski huragan, którego wpływ będzie zapamiętany na długi, długi okres, to nazwa tego huraganu jest zastrzegana. A co z imionami zjawisk pogodowych nad Polską? Te ustala, uwaga, Wolny Uniwersytet Berliński. Co ciekawe, można zamówić sobie huragan ze swoim imieniem. Czyli mówiąc krótko, wykupić tak zwany patronat, czyli mówiąc krótko, zgłosić za oczywiście odpowiednią opłatę. To. Ale zupełnie inaczej jest ponad chmurami w kosmosie. Ten, nine, Tam statki eight, też mają swoje ten, imiona i nazwy, ten, ale... Nazwa jest przydzielana przez pierwszą załogę, która tym statkiem e, będzie podróżować. Rafał Grabiański z portalu Urania. I tak też było w przypadku misji Artemis, gdzie ten Orion, w którym poleciała czteroosobowa załoga na obrót Księżyca, dostał też nazwę, w tym przypadku nazwę Integrity. Roger, pitch. No właśnie, w kosmosie bowiem stawia się na imiona czy nazwy opisujące idee i odczucia związane z daną misją. Ta nazwa Integrity ma stanowić taką uczciwość, integralność załogi, ale też to, że ta załoga ufa temu statkowi w to, że bezpiecznie tym statkiem Wrócą na Ziemię po tym locie księżycowym. Tak też było w przypadku łazików marsjańskich: Curiosity, ciekawość czy Perseverance, wytrwałość. A wracając do Jadwigi, ciekawe, czy kiedyś, któregoś dnia, tym imieniem zostanie nazwana jakaś kapsuła lub ciało niebieskie. To się nasłuchasz. Na swoją część. Na ty leć, leć, leć Jadwigo, tak by było No być może, być może, my dziś w porannej audycji szukamy słowa imienia dla zjawiska jakim są nieznośne upały Japończycy dla siebie wybrali, kokusiobi jakbyśmy to nazwali po polsku mogą państwo stworzyć akronim tak nawet spektakularnie jak pewne sowieckie imię Luigi czyli skrótowiec od Lenin umier, no i żywo Natalia Przybysz i Niebieski w trójce. Za kwadrans siódma audycja poranna trwa, to audycja z Państwa udziałem 22 i 7 trójek. Słyszałam, jak Państwo mówili o różnych wydarzeniach związanych z 21 kwietnia. Też dzisiaj chyba będzie w Londynie otwarty ogród mienia Kurowej Elżbiety. To jest ogród w stylu śródziemnomorskim. Wynikało, że tam zostało posadzonych 200 tysięcy cebul roślin. Londyńczycy ustawiali się w kolejkach po to, żeby jako wolontariusze te cebulę nasadzać. Londyńczycy ustawiali się w kolejkach, by w czynie społecznym sadzić cebulę. Dobrze zrozumiałem. To mam do tego jeden komentarz. Lenin umierł no idei. Żywód. O urodzinach, a w zasadzie rocznicy urodzin setnej królowej Elżbiety powiemy dziś więcej po siódmej. No i także o wydarzeniach związanych z tą rocznicą. Teraz metronomi. Everything goes my way. Ładnie panie śpiewają. Metronomy, everything goes my way w trójce. Jak jednym słowem nazwać nieznośne upały? Wzorem Japończyków, którzy takie fale upałów powyżej 40 stopni będą teraz oficjalnie nazywać jednym słowem kokusiobi. Gdyby tak uprościć i skrócić te komunikaty IMGW, to jakim słowem? Dwie dwójki i siedem trójek. Prawie tego zapytania, jak nazwać upały w Polsce. Moja propozycja to jest lampa. Wydaje mi się, że piekarnik będzie najlepszym określeniem. Strasznie ciepło. Myślę, że tutaj nie ma co dużo wymyślać. Wszyscy je znają. Patelnia. Patelnia, piekarnik albo lampa to są na razie propozycje, ale może mają, mają państwo ich więcej. 22 i trójek zapraszamy. Dziś podobno Dzień Kreatywności. A teraz za 10 to czas na cykl Piotra Łodeja. News albo fake news.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 Dzień dobry. Całe zamieszanie zaczęło się od tej wypowiedzi Ursuli von der Leyen. Jak możemy zmniejszyć popyt? Oczywiście najtańsza energia to ta, która nie jest wykorzystywana. Powinniśmy zmniejszyć popyt, jednocześnie w pełni szanując wolny wybór konsumentów. Dlatego skupiamy się na poziomach efektywności energetycznej, takich jak renowacja budynków, wymiana sprzętu w zakładach przemysłowych. To tylko niektóre środki, ale przedstawimy również inne, takie, które będą stanowić sedno tego, co zaprezentujemy w komunikacie w przyszłym tygodniu na spotkaniu liderów. Zacznijmy może od tego, czy to autentyczna wypowiedź szefowej Komisji Europejskiej? Tak, jak najbardziej. Rzeczywiście szefowa Komisji Europejskiej przedstawiając wstępne pomysły na to, jak sobie poradzić z kryzysem energetycznym, który został wywołany atakiem na Iran, zablokowaniem się na powiedziała między m.in., że najtańsza energia to ta, której nie zużywamy, co już bardzo śmiało potem interpretowano, dopisując też do tego słowa, których Ursula von der Leyen nie wypowiedziała. A skąd się wziął ten przekaz, że oto Bruksela każe nam siedzieć w domach? Pierwsze miejsce, w którym zauważyliśmy, że taki przekaz występuje, to konta na Facebooku zwykłych ludzi, tak się wydaje na pierwszy rzut oka, ale nigdy ostatecznie nie wiadomo, kto za nimi stoi. Potem dotarliśmy do konta na X, bardzo zasięgowego, popularnego, anglojęzycznego, które zdobyło ponad milion wyświetleń swoim jednym wpisem. I można było zauważyć, że to konto opublikowało wypowiedź Rosyli von der Leyen, przyciętał dokładnie w ten sam sposób, jaki wcześniej to zrobiło Russia tutaj. Rosyjska Państwowa Stacja Telewizyjna. Więc tam można powiedzieć, że pierwotnym źródłem jest Rosja, rozpowszechniaczem jest właśnie to konto na X, no a później trafiło to do mniejszych kont, także polskojęzycznych. Co każdy z nas może zrobić, by samemu nie dać się wciągnąć w takie czy podobne fejki i nie podawać ich dalej? Na pewno uważać na treści wywołujące skrajne emocje i na treści, które potwierdzają nasze utrwalone poglądy. Jeżeli jakaś treść jest dla nas ważna, będziemy ją podawać dalej, dzielić się nawet w codziennych rozmowach, warto ją zweryfikować. Przypomnę, naszym gościem jest Marcin Kostecki, szef Demagoga. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy. Dziękuję. A dalsza część naszego spotkania w podcastach trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo Fake News.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 Promocja właśnie trwa Więc pędzel w dłoni do Ła, Bo teraz 50 zł na kupon w klubie dostajesz Gdy 200 na farby ścienne i środki do drewna wydajesz A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne Białe, kolorowe, gotowe czy zmieszalnika Usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej Doler bo dużo usług ma. ma Regulamin w sklepach i na LeruaMerlin.pl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 Leksus elitarny w każdym wymiarze. Żegnaj.